Tam jedno z pytań, jakie się pojawiło, co sądzimy o objawieniach o tym Miłosierdziu Bożym, o siostrze Faustynie Kowalskiej. I to jest dosyć stosunkowo łatwo powiedzieć, bo do Miłosierdzia Bożego znamy już jedną koronkę do Miłosierdzia Bożego, ale tu teraz trzeba no, zaznaczyć, że E, kardynał Maharski no trochę pochopnie tak jak w dzisiejszych czasach trochę na no, wszystkie te w cudzysłowie różne rodzaju różnego rodzaju objawienia które są w pewnych kwestiach no nie dość nie dość, lub przewartościowane w pewnych kwestiach jak chodzi o to Medjugorje czy też inne które nie są zatwierdzone bo trzeba sobie powiedzieć że i w Medjugorje też nie jest zatwierdzone chociaż niektórzy by chcieli i będą mówić różnego rodzaju inne rzeczy ale no, trzeba zwrócić uwagę, że teraz e, ta jakby ta cześć Bożego Miłosierdzia oczywiście Boże Miłosierdzie jest bez miary i bez miary jest również Boża Sprawiedliwość a tutaj w pewnych momentach czasem brakuje tej tego odniesienia do Bożej Sprawiedliwości, bo jeżeli uznajemy prawdę wiary, w której mówimy, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze, a tutaj w pewnym momencie mówimy, wystarczy, że się pomodlisz, bo też i tak sły, sły, słyszy się głosy, gdzie ktoś mówi, że no wystarczy, że się pomodlisz przed yy, śmiercią, tą koronkę do miłosierdzia Bożego i zbawiony będziesz. Troszeczkę, no nie troszeczkę, tylko to jest bardzo takie naciąganie tego miłosierdzia Bożego. W ten sposób to trzeba, to trzeba rozumieć, że no, Bóg jako taki jest Ojcem Miłosiernym. Oczywiście i wszystko, no ale nie może być tak, że za całe swoje życie człowiek bez spowiedzi świętej, bez sakramentów, bez różnego rodzaju przystąpienia do, do życia chrześcijańskiego, no to, to trudno jest sobie wyobrazić powiedzmy sobie taki, taki odnośnik, że ktoś chodzi do pracy nic nie będzie robił, aby domu mu za to płacić. No, też, też to jest może trochę złe, złe określenie, ale w pewnego rodzaju rozważania na ten temat, prawda, że jeżeli kardynał robi sobie to, że jest kardynałem, to jest jedna sprawa, a z drugiej strony, że uznaje to ten, ten, to, całom, to całe objawienia Bożego Miłosierdzia, i, i wszystko to, co mówi siostra Faustyna, jako i daje do, do wierzenia bez, bez kongregacji wiary, czy, czy bez rozstrzygnięcia tych wszystkich elementów, jakie tam, jakie tam zachodzą, jest pewnego rodzaju no, no taką przesadą. No i to idzie, to idzie, można znowu tak. Mnożyć te przykłady, że teraz to idzie znowu dalej, prawda? Bóg jest na tyle miłosierdy i miłosierdzia każdy może dostąpić, że teraz w pewnym momencie mówi się, że i te związki homoseksualne i te komunie dla, dla ludzi rozwiedzionych też, bo na tyle jest Bóg miłosierny. Pod to miłosierdzie, Boże, można przecież wszystko podciągnąć, bo z jednej strony będą, będzie ktoś mówił, no tak, ale jednak Chrystus Pan mówi, że nie ma nie ma, że po prostu kto kobietę zdradza z innym, czy in, inna z kimś innym, mężczyznę, no to do, popełnia cudzołóstwo, no i to mówi sam Chrystus w Ewangelii, a przede wszystkim oparciem o, w naszym życiu powinno być właśnie słuchanie Ewangelii i tradycji apostolskiej, jaka jest głoszona w, w listach i w dziejach apostolskich i i w Apokalipsie, prawda? Nie jest tak, że, że tutaj z drugiej strony każde objawienie nie może podważać niczego, co było powiedziane w Piśmie Świętym. Bo jeżeli zaczyna coś podważać słowa Chrystusa w Piśmie Świętym, to trzeba się zastanowić, czy to objawienie pochodzi, tutaj mówię w cudzysłowiu, bo, bo trzeba to zaznaczyć, czy to objawienie pochodzi od, od Boga. Bo oczywiście, że... Z każdej strony szatan, zły duch może nawet wykorzystać pewne przymioty Boże, aby ludzi, ludzi gdzieś pokrętnie doprowadzić na swoje ścieżki, bo i tak będą właśnie mówić przecież, że ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu można by uznać, że jest to przecież grzech w nadmierną ufność w miłosierdzie Boże, prawda? Jeżeli ufamy nadmiernie w miłosierdzie Boże, czyli postępujemy grzesznie, wie, myśląc o tym, że na końcu i tak Bóg nas bawi, bo się tam pomodlimy tą koronką do Bożego Miłosierdzia czy jeszcze i czymś innym, no niestety to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a ten grzech, jak mówi sam Chrystus, Pan nie będzie, nie będzie odpuszczony, prawda? Czyli można by powiedzieć, tu jest ta pułapka szatańska, że te grzechy w nadmierną ufność w miłosierdzie Boże mogą być pułapką właśnie szatańską nic nie, nie chcę tutaj orzekać czy koronka jest dobra, czy jest zła, bo to nie jest jakby w mojej, w mojej kwestii, bo nie jestem na tyle jakby powiedzieć w, w wielki w, w teologii żeby sobie po, powiedzieć, że ten możliwe jak wiele innych modlitw można Mówię tutaj modlić się prywatnie, nie publicznie, nie z grupą, nie z innymi, prywatnie, ale nikt nie mówi, żeby tutaj teraz na całą, e, całe tutaj grupie, że teraz my się będziemy modlić, no z pewnością nie będę się tego modlił z nikim, bo nie jest to rozstrzygnięte, no po, po prawdzie tak jak powinno być rozstrzygnięte, bo wszystkie te... Niektóre sprawy o tym miłosierdziu Bożym, miłosierdziu jako w, tej, w tym dzienniczku i, i w tym wszystkim powinny być rozstrzygnięte przez teologów, dogmatyków i to powinno wszystko mieć ręce i nogi. No, nie jest tak, że jeden kardynał sobie to powie i później to jeszcze przez to, że po, pochodzenia był tutaj Wojty z Polski, że to, przy, powiedzmy, że, że to przyklepał, tak brzydko powiedziawszy, przyklepał. I, i, I to przeszło, nie? A teraz w pewnym momencie widać, że przychodzą następcy, no i mówi też, że Bóg jest miłosierny i, i trzeba otworzyć Kościół wszystkim. I, no Kościół jest otwarty dla wszystkich, tak jak, tak jak już to było przez 2000 lat, ale do Kościoła wchodzą ci, którzy czynią pokutę, chcą żyć dobrze i chcą być sprawiedliwie, no, to teraz trzeba pomyśleć o tych ludziach, którzy przez parę lat, czy parę naście lat oczekiwaliby w ogóle przyjąć krzest w początkach chrześcijaństwa, prawda? Którzy się nawracali z innych, z innych, tych pogańskich religii, którzy pokutowali za swoje grzechy, którzy mieli trój, trójnasób stopnie odpuszczenia grzechów, że mogli tylko być na mszy świętej do czasu ofiarowania, a podczas ofiarowania już musieli wyjść z kościoła, bo to była ich kara, ich pokuta, którą musieli, musieli czynić, prawda? To bylibyśmy w ten sposób niesprawiedliwi do tych wszystkich pokoleń i, i wszystkich ludzi, którzy jakieś trudności czy sa, samo, samo życie e, w, przeżywali przeżywali nie, nie dostępując sakramentów, prawda? Bo, bo są, były trzy rodzaje ludzi, którzy pokutowali. Ci, którzy mogli tylko być stać w przedsionkach, ci, którzy byli do połowy mszy, i ci, którzy byli na całej Mszy Świętej, ale nie mogli przystępować do Komunii Świętej. Czyli ten, jakby powiedzieć, ten ostracyzm ludzi, którzy chrześcijan, którzy byli na Mszy Świętej, widzieli, że musiał ten człowiek w pewien sposób zgrzeszyć, i to ciężko, że albo stoi gdzieś w przedsionku, że nie może wejść do kościoła, albo jest tylko do połowy mszy i musi wyjść z tej mszy. Albo, że nie przyjmuje komunii świętej, prawda? Takie były kiedyś w pierwotnym chrześcijaństwie reguły w kościele. Nie było spowiedzi usznej, która się później dopiero wytworzyła, ale takie były reguły. I o tych regułach bardzo często i gęsto wszyscy zapominają, że tak wyglądał pierwotny kościół. Był bardzo surowy w karaniu grzeszników. I nikt tam nie mówił, pomodlisz się... A były to czasy zaraz po Chrystusie. Pierwszy, trzeci, czwarty wiek. To przecież ci następcy, którzy żyli po apostołach, no to co jest drugi wiek? To już to było wszystko wprowadzone, te, te trudności, te pokuty, które musiał każdy chrześcijanin przejść, żeby do komunii mógł podchodzić. I dopiero na Wielkanoc, po roku takiej pokuty, czy też po trzech latach takich pokut w stosunku do do grzechu, jaki popełnił, mógł przyjmować komunię świętą. Także tutaj trzeba by było coś zobaczyć, co, że po tych dwóch tysiącach lat jakby no nie, nie, to mi nie pasuje, że Bóg zmienił swoje nastawienie, że Chrystus swoje zmienił nastawienie, prawda, że sam, sam tutaj mówił, że, że grzesznik, nie grzesznika, ale tego, który jest gorszy gorszycielem, sam mówi to Chrystus. Należałoby uwiązać kamień łański u szyi i rzucić go w głębinę morską. To są bardzo mocne słowa, prawda? Sam Chrystus tutaj jakby nakazuje karę wymierzyć takiej osobie, która gorszy ludzi. O Ale tym się. Proszę, księdza, tak? tak? Tak, powiem, już pomijając nawet tą koronkę do miłosierdzia. Ja zauważyłem, że właśnie jest duża liczba osób, które wierzą, że przez, samo, przez sam fakt, że Chrystus na krzyżu umarł, oni są zbawieni. I że generalnie można sobie grzeszyć i robić, co się chce, a i tak, i tak pójdziemy do nieba. No to jest, właśnie no to jest, to jest, no można wręcz powiedzieć, no diabelskie. No to, to, jest, to jest ta nadmierna ufność, w miłosierdzie Boże. Ale właśnie jest taka, tak, tak, tak taki, w taki sposób ludzie po prostu coraz więcej osób to widzi. Widzę, widzę, bo to również to również mówią na, i na tych TikTokach, i na tych Instagramach. No, taki w cudzysłowie szatański trend, można by powiedzieć, bo to nie ma nic wspólnego z, z życiem chrześcijanina. Oni po prostu, ci ludzie sobie wymyślają coś, co im jest łatwiejsze do życia, co im jest tutaj teraz, można by powiedzieć, no lekkie, że my, sobie tu będziemy żyli. Jak to, jak to według starej według starego przysłowia hula i opiekła piekła nie ma ale później tak tak tak tak no i to jest ale to też się wiąże z tym całym e, złym z tą całą apokatastazą prawda o której już tyle razy też mówiłem i tam była nawet chyba ktoś robił o tym TikToka nie to jest ta apokatastaza że wszyscy będą zbawieni a To jest herezja potępiona, tak jak już mówiłem, na drugim soborze konstantynopolitańskim. To jest herezja. No nie mogą być wszyscy, bo jeżeli uznalibyśmy teraz to, że Chrystus odkupił wszystkie grzechy i wszystkich grzeszników już na krzyżu, prawda? No to... Wszyscy, w cudzysłowie, można teraz powiedzieć tak, według, według, tej, według tej zasady, tak, tak powiem to ostro, no to Adolf Hitler, Józef Stalin, Mao Zedong, no oni też może tam w ostatniej godzinie sobie tam pomyśleli i, i ten, i, i, i mimo, że, raczej nawet nie musieli myśleć, bo Chrystus za nich umarł, amen, według tej zasady, prawda? Nawet już nie musieli nic myśleć, nic się nie musieli modlić, bo tak jak, jak to mówią ci ci, ci, ci ci no w cudzysłowie muszę powiedzieć brzydko nawiedzeni ludzie, bo to jest na, według mnie albo zwiedzeni, o lep, łatwiej bo, lepiej to będzie zwiedzeni ludzie, ci zwiedzeni ludzie no, no powodują to, że, zwie, że ta, to zwiedzenie idzie jeszcze dalej, że oni głoszą dalej tą, tą złą naukę, tej apokatastazy. apokatasta. Tego... Jest to, że ci nawet kład ci pseudo kapłani na TikToku, w sposób jaki oni przedstawiają, to też właśnie idzie w tą stronę, że mówię, że nic nie musisz robić, a i tak i tak zostaniesz zbawiony. No tak właśnie, no tak, tak, ramiętów, tak, rzeszą, tak, i... tak, tak, tak, tak jak rozmawiam ostatnio z jedną osobą, tutaj nie będę teraz e, w, mówił, bo to na, w tym, ale... E, no to tak mówią, no bo to, że to oni nie mówią tego, co głosi Kościół, tylko żeby się przypodobać ludziom, żeby była większa tam oglądalność, czy żeby może więcej można było sprzedać jakichś książek własnych, czy, czy no i za, zauważą, że ogromny wpływ na świecie ma ten pieniądz jednak na, na, w ludziach, że to jest tam, on rządzi światem, prawda, no potrzebny jest, nie mówię, że nie jest potrzebny, bo trzeba opłacić to, tamto, owamto, ale no nie można naginać pewnych kościelnych rzeczy, a nawet prawa Bożego do, do, do tego, że, że teraz będę miał jakieś no, fundusze z tego, no, że powiem coś ładnego i ludzie mi przyklasną i tak będzie. No, niestety, no może i ci przyklasną, zwiedziesz ludzi, no i sam się nie dostaniesz do nieba i jeszcze drugich do piekła wprowadzisz. Tak jak mówi Chrystus Pan, no, że słuchajcie i, i róbcie to, co Wam mówią faryzeusze, ale uczynków ich nie naśladujcie. Bo sami mówią, ale z, z palcem, najmniejszym palcem nie chcą tych ciężarów dźwigać, prawda? Chociaż dzisiaj już nawet nikt nie mówi o żadnych ciężarach, bo tam nie słyszę już u, u tych księży nawet o poście, czy tam o jakimś pokucie, czy, czy już jeszcze. O jałmużnie, jak i przecież sam Chrystus mówi, że jałmużna uwalnia od grzechów. Prawda? O, oczywiście powiązana z pokutą, bo to też to, to nie jest tak, że, że sama jałmużna uwalnia od grzechów, jak, jak człowiek w ogóle nie wie, co to jest, albo nie rozumie, czym jest jałmużna dla drugiego człowieka. Także... Tutaj ten, ten, ten, o tym miłosierdziu Bożym to też jest temat jak rzeka, i tutaj już nawet nie, nie, nie chcę wchodzić na, na ten szczegół, jakim jest to, ten dzienniczek i ta, ta koronka, tylko chodzi tu o szerszy aspekt, o głębsze zrozumienie tego miłosierdzia Bożego. O, o takie, no. Z, z czasami mi się wydaje, że niektórzy ludzie to idą tak jak. Kiedyś miały konie takie klapki na oczach, że one tylko widziały do przodu. A człowiek jako człowiek myślący, człowiek homo sapiens albo homo fidei sapiens, wierzący, myślący, powinien, powinien w pewien sposób patrzeć szerzej. Nie tylko na klapkach na oczy, ale to, co się dzieje wokół mnie, ma pewnego rodzaju koniunkcję z innymi rzeczami, prawda? W ten sposób bym, bym, bym, bym proponował, żeby na to, na to spojrzeć, że to miłosierdzie Boże jest teraz tak przereklamowane, bo tak trzeba szczerze powiedzieć, no, że ten Pan Bóg, no, pff, można robić, co się chce, wojny prowadzić, zabijać, mordować, gwałcić, ale na samym końcu i tak wszystko będzie dobrze, bo Chrystus tam za nas umarł. No tak to, tak to, tak to wychodzi. Niektórzy tak to, tak to głupio tłumaczą. No nie jest tak. Oczywiście, no, to że tak. nie. Proszę księdza, niektórzy, to jest duża liczba duża, duża, <śmiech> osób, które, które takie rzeczy no, opowiadają. No tak, tak, no to, to widzę, słyszę, co to tam opowiadają. No Nawet już nie chcę wchodzić, bo widzę, że to jest marne tam czasem pisanie czegoś, że to nic nie pomaga, że ty napiszesz, ktoś ci to jeszcze, głupio, jeszcze głupiej to skomentuje, niż sama głupota wyszła z, z samego początku. No bo jak to mówi, no, ślepy, ślepego nigdzie nie poprowadzi, bo sami w dół wpadną, mówi Chrystus. A to to jest takie ślepe ślepych prowadzenie. No ci niektórzy duchowni, jakby to nazwać, czy, czy pastorzy, czy jak to, no, no prowadzą ślepych ludzi. No i tam niektórzy w swojej pysze no nie przyznają się do tego, że, że, że, że opowiadają głupstwa, tylko no dalej w to brną, dalej i dalej i dalej opowiadają, wyszukują tam na potwierdzenie jakieś tam urywki z Pisma, gdzie tam pół zdania jest tak, a pół zdania jest inaczej, ale on to pół zdania właśnie powie, że tam tak jak obecnie teraz jest atak na, na Matkę Najświętszą, na Matkę Bożą, że to nie jest żadna bogini, no ale ja nigdy w życiu nie słyszałem, żeby w kościele mi ktoś powiedział, że Matka Boża jest boginią, no nigdy. A żyje też już parę, parę, parę dziesiąt no, lat. A nigdy nie słyszymy o tym, że Matka Boża jest jakąś boginią. Jest Matką Boga. Amen. I tak jest. Bo tak mówi tak mówi samo Pismo Święte. A coś z ciebie się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Czyli, czyli jak, no, no jeżeli się nazywał Syn Jej Boży, no to jest Matka Boga, no i to takie no, no bardziej logicznie, bardziej naturalnie już tego nie umiem określić i czy, czy, czy, czy, czy, komuś, czy komuś wytłumaczyć. No. Niech poczytają Pismo Święte, co tam jest napisane, a nie tylko swoje własne urywki, wyrywki i, i, i to takie odnoszenie, a że w Piśmie Świętym jest napisane, że nie wolno figur czynić. i No przecież nikt się do figur nie, nie, nie modli, tylko modli się do obrazu, który ona przedstawia. A nie modli się również do obrazu, a do świętych nie modli się do, tylko przez ich przyczyny. Może to ten skrót myślowy, jak ludzie mówili, modlę się do świętych, no, to jest skrót myślowy, no po prostu nikt się do świętych nie modli, tylko do, przez nich modlimy się do Boga jako orędowników. To tak samo jak, to jak ktoś mówi, że za zmarłych czy tam za dusze czystcowe nie powinno się modlić, bo dusz czystcowych w ogóle nie ma, a jeżeli się mówi, że dusz czystcowych nie ma, no to, no to te dusze jak? One znikają? Te, które, które grzeszyły, a które... No to po prostu tak jest, no, jest to tak utwierdzone, że dusze są czyśćcowe, my się za nie modlimy. One dostępują zbawienia, a potem one w niebie orędują za nami, jeżeli już tam się dostają. Dlatego są te wypominki, dlatego ten cały, ten cały, ten cały jakby powiedzieć, kanon modlitw za, za zmarłych i, i za dusze czyśćcowe, prawda? I wielokrotnie to słyszę od starszych ludzi, a ja się zawsze mm, słyszę, modliłam za dusze czyśćcowe i one mnie rano same obudzą przed, przed budzikiem. I, i wielokrotnie słyszę takie po, powiedzenie, że na wieczór tam się ktoś modlił za te dusze czyśćcowe i, i jak tam na pociąg szedł o tej czy o tej godzinie codziennie, no to zawsze się przed budzikiem budził, czy tam w niedzielę dłużej spali, no to się też budzili przed budzikiem. No, w, ten, w, ten, w, ten, w ten sposób. No. I także to spojrzenie na, na to miłosierdzie Boże musi być spojrzeniem no, trochę logicznym, wyważonym i nieodbiegającym od Pisma Świętego. Bo tam Chrystus Pan mówi, że miłosierdzie Boże jest bez miary i, i wszystko, ale też samo Chrystus mówi, lepiej by było takiemu człowiekowi, żeby się nie narodził lub żeby Taki człowiek, e, uwiązać mu kamień łyński u szyi i rzucić go w morze. Prawda? Tyle na ten temat. Na ten temat miłośniejsze. Jeżeli ktoś ma pytania, to proszę jeszcze. Cisza. Cisza. <grywy> Nie będziemy nikogo na wyrywki wypytywać. A drugie pytanie. Ja mówię, no... Przepraszam. Tak. Przepraszam, jak takie pytanie, do, do pytanie takie tak, tak krótko miłosierdzia Bożego. Tak. Miłosierdzie Boże jako tako, y, bo dużo się mówi o tym, że jest bardzo ogromne, prawda? I tak no nieskończone, no nieskończone jest, jest miłosierdzie, tak, tak? Tak. Tak, tak, I to jest nad, chyba nadużywane. Y, nie jest po prostu na, miłosierdzie Boże dla tych, co się nawracają, co chcą się nawracać, co się właśnie coś czynią w tym kierunku a nie tylko tak samo szczęście, że Pan Jezus kiedyś oddał, że nas No, na no to jest, jest no, rozumiem, rozumiem o co chodzi. No oczywiście, że tak jest, no Bóg jest miłosierny dla tych, którzy się do nich zwracają. Tak jak teraz w tych godzinkach ładnie to jest opisane, to też trzeba tam, jak się śpiewa, albowiem Ty grzeszników o, nie słuchasz o Boże, modlitwa ich podobać Ci się nie może i jest to bardzo ładnie wytłumaczone bo jeżeli ktoś jest grzeszny prawda, i trwa grzechu i chce wtrwać w grzechu po prostu no to jego modlitwa nic mu nie przynosi to jest człowiek tak jak jest ukazany w Piśmie Świętym przez Chrystusa że dwaj byli którzy się modlili w kościele jeden faryzeusz a jeden celnik i ten faryzeusz modlił się dobrze Boże że nie jestem tacy taki taki czy inny a ten celnik stał Stał po prostu pod krużgankiem i bił się w piersi i mówił, bądź miłościw mnie grzesznemu. Czyli ten akt zwrócenia się do Boga, akt pojednania się z Bogiem, to jest ważne, a tacy ludzie no nie widzę tych aktów tego pojednania się z Bogiem, bo nikt nie nazywa siebie grzesznikiem na TikToku tylko każdy mówi, no Bóg nas Chrystus już na krzyżu i nas zbawił i nic nie jest już potrzebne nie są potrzebne sakramenty, nic nie jest potrzebne no ale to jest czyste mówienie diabelskie, to diabel od, odsyła ludzi od, od sakramentów, to diabel odsyło od komunii świętej, od spowiedzi świętej od, od sakramentu małżeństwa, od kapłaństwa to jest jego, jego metoda. Odwieść jak najwięcej ludzi i jeszcze w tych, powiedzmy, ostatecznych czasach, jak najwięcej ludzi odwieść od wiary, od sakramentów. Jak najwięcej dusz złowić. A łowi bardzo, bardzo śmiało, bo, bo w takim właśnie na TikToku tacy ludzie, ja widzę, jak niektórzy ludzie później czy ministranci, czy coś to mówią o tym, oni się tym fascynują i co ksiądz na to, czy ksiądz, co ksiądz na to, prawda? No, nie ma się co fascynować takimi rzeczami, bo to jest czyste zwiedzenie szatańskie. Nie chcę tak wydłużać, to powiązane z tym jestem przeciwko Duchowi Świętemu, prawda? Tak, tak, tak, no tak, no ufana, nadmierna ufność w miłosierdzie Boże, no to jest przeciwko Duchowi Świętemu, jeden z grzechów. Nadmierna ufność. A tutaj właśnie czysty grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest to, kiedy, ty, kiedy oni tam mówią, ci niektórzy głosiciele, bo to są głosiciele, żadni już nawet tego nie nazywą bibliści, bo to oni biblistami to mogliby być, jakby postudiowali trochę tą Biblię przez lata, a nie tak z dnia na dzień oni się zrobili biblistami. Tylko no po prostu to jest szatańskie zwiedzenie. Jak najwięcej duszy zwieść. Ten człowiek jest zwiedziony przez szatana Mocno go już tam trzymie w ryzach i on dalej będzie głosił, że no teraz już Chrystus wystarczy. Tak samo jak bardzo proste to było. Przecież odnieśmy się tutaj do, do, tego, do, do pierwszych wersetów z Pisma Świętego ze Starego Testamentu, gdzie jest napisane, weźcie owoc, aby będziecie jak Bóg. Bardzo proste. Weźcie, poznacie dobro i zło. I teraz jest to samo mówienie, że no, Chrystus umarł, nic nie musisz robić, już wszystko zostało zgładzone. No takie proste to to raczej nie jest, bo to ta później ta prosta droga prowadzi wiadomo gdzie. Na zatracenie, prawda? Szeroka droga, bo to jest taka powiedzmy szeroka droga w cudzysłowiu miłosierdzia. Oczywiście nie Bożego, bo tamtego Bożego Miłosierdzia... Znaczy Bóg będzie miał miłosierdzie no, nad każdym grzesznikiem, który się do Niego zwraca, który prosi o, o, o, jego, o Jego pomoc. Nie, że każdy będzie żył grzesznie, a potem będzie mówił no przecież czemu mnie nie ma w niebie? Przecież wierzyłem w Boga, w Miłosierdzie Boże, no ale to hmm, troszeczkę mało. To, tak, a druga sprawa, tam była druga sprawa, chodziło tam o ten... patrzyłem nie mogłem to nigdzie w starych książkach znaleźć, że tam siedem nas się modli, tam jakieś pięć zdrować Mario i jeszcze coś tam i po tym, że już po, jak ktoś to się pomodli i to, to właśnie, to, to, to się zazębia z sobą, te, te takie różnego rodzaju modlitwy, które są, e, które są takimi jakby powiedzieć, no... E, drogami, no... Na skróty, prawda? No tu się pomódl, to, to się pomódl i to się pomódl i będzie zbawione. No a co dalej? Tam nigdzie sakramenty nie ma, żeby przyjmować, żeby, żeby, się, żeby się modlić i że tam ta modlitwa... Nie mam jej teraz przed sobą, bo był włączony, że, bo to, to, to pytanie tam było o, o tych modlitw, tam, o, o jakieś modlitwy, że tam są te modlitwy i one, no tak niestety modlitwa nie jest magią. To sobie trzeba za, za, za, za, za, zapewnić w swojej głowie. To nie są magiczne formułki, że my teraz po trzech, czterech ojczynaszach, dziesięciu zdrowaśkach, teraz tak mówię trochę wulgarnie na ten, na ten, na, o tym, ale no, po, po dwóch aniołach stróżach i po pięciu różańcach już pewny jesteś, że dostąpisz zbawienia. No nie, nie jest tak. Pewność zbawienia to jest to, że ktoś przyjmuje sakramenty, żyje w łasce uświęcającej, stara się żyć godnie, sprawiedliwie, daje jałmużnę i tu już nie mówię czy na kościół, ale na biednych, bo jałmużna to się wiąże przede wszystkim z biednymi i w ten sposób, prawda, modli się za umarłych, no i te takie poszczególne sakramenty spowiedzi, komunii świętej wielkanocnej, spowiedzi świętej wielkanocnej, że to wszystko jest w jego życiu, to to w ten sposób może być pewny, że dostąpi zbawienia. Jeżeli to wszystko tak będzie nie mówię skrupulatnie, bo to nie do się skrupulatnie wszystko wypełniać, żeby co miesiąc być do spowiedzi świętej, bo nie każdy może, nie każdy zdąży nie każdemu na to pozwoli praca czas dzieci są różnego rodzaju sprawy i Bóg o tym doskonale wie i tutaj powiem teraz trochę jak ci modernistyczni księża ale tak jest Bóg, ale trzeba spełniać pewne warunki oczywiście, że Bóg to jest właśnie to Jego miłosierdzie że On widzi, że ty chcesz że chcesz się zbawić, że pragniesz tego że chodzisz za Nim, że pukasz tak jak w tej, w tej Ewangelii gdzie jest napisano, że chociażby i przez to, że nie chce mu się wstać temu gospodarzowi i podać mu to, tego chleba temu, który przybył, ten przyjaciel Ale przez jego natręctwo wstanie i da mu Czyli tak ten Bóg, wszechmogący nie ten, tylko wszechmogący Bóg Właśnie na to natręctwo nasze, jakoby, no nie oczekuje, ale jeżeli widzi to nasze natręctwo Że my chodzimy za nim, że go prosimy o tą rzecz, o to Błagamy go tam no, czasem o różne nasze, nasze zwyczajne życiowe rzeczy, o spokój w życiu, o, o cichość, żeby no, jakoś się to układało w naszym życiu, o no, takie, no powiedzmy, małostki, które są, ale i o to zbawienie, że jednak, Panie Boże, robię to, to staram się w ten sposób ta modlitwa serca, jak to się mówi, nie? Nie ta modlitwa modlitwami, które są zalecone przez Kościół, ale ta modlitwa serca, która wynika, no proszę Cię, Panie Boże, że dzisiaj tam rano wstałem, czy dziękuję Ci za ten dzień, że no to zrobiłem tam, to zrobiłem, no może coś mi tam nie wyszło, to mi nie wyszło. Taki mały rachunek sumienia też jest bardzo dobry w naszym życiu. Już nie mówię, że tam trzeba klęczeć pół godziny przed łóżkiem i się modlić, tylko no, zrobić ten mały rachunek sumienia, a nawet jak się kładziesz, pomyśleć, co było dobre w moim życiu dzisiaj, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, gdzieś mogłem powiedzieć coś brzydkiego, mogłem się wstrzymać, mogłem tego nie powiedzieć, albo mogłem komuś coś dać, tam bułkę, czy... No, przeróżne sytuacje są w naszym życiu takie drobne, a Bóg właśnie widzi to wszystko, Bóg widzi nasze serca i widzi, co człowiek chce bo jeżeli człowiek no, będzie grzeszył codziennie i będzie, będzie się upatrywał tylko na tym, na tym wszystkim, co jest w naszym życiu, co jest teraz i już ma być i Panie Boże no, chce wygrać w lotka i lotek i lotek i lotek i on będzie mówił, że chce wygrać, no tak teraz porównanie powiem głupie, chce, grać w, chce wygrać w lotka, ale tego lotka nie rzuci, no to... To w ten sposób działo. No, no, no. Chcę być zbawiony, no ale nic w tym kierunku nie robię. No, będę tutaj oszukiwał w pracy, czy tam w domu, czy wykradł coś w domu, czy to, czy tamto, czy owam to, a jednak, a jednak chcę być zbawiony. No to w ten sposób to działo. No, działo jak działo, tylko no, w ten sposób Pan Bóg też postrzegał nas, nas jako swoje dzieci. No, jesteśmy dziećmi, Wszechmogącego Boga, no, stworzeni na Jego obraz, też Bóg Wszechmogący chce, żebyśmy żyli tak, jak, jak On sobie tego życzy, dlatego nam dał tych dziesięć przykazań, tak? Czyli takie e, możliwe? Mo mo mo mo mo twoje to jest rodzajem swojego taka pułapka, prawda? No, no, jest to pułapka, jeżeli, jeżeli no, ktoś, no, ktoś no, no, pomyśli to, że sobie... No, nie, to no, nie jest... Nie, no, jeżeli my tak zaczynamy myśleć, to zaczynamy już wtedy myśleć magicznie. Oczywiście, tam z, słyszałem o tych dziewięciu miesiącach, o dziewięciu piątkach miesiącach, no, o tym. To jest... O świętej Mał Małgorzaty Marii Alla to obiecał Pan Jezus. Ale żeby spełnić też tych dziewięć piątków, też trzeba przecież tam chodzić do spowiedzi, prawda? No i nie jest to tak, że, że my teraz zrobimy w ciągu życia raz dziewięć piątków, no i już, a potem już nie chodzimy do kościoła. To, to by zaprzeczało samemu Chrystusowi, nie? Rozumiecie teraz, o co, o, co, o co mi chodzi. Że, że no teraz um, usłyszałem gdzieś taką. E, Słysz, takie coś usłyszałem gdzieś, gdzieś powiedzieli w jakimś radiu katolickim, czy któryś ksiądz to powiedział, no że teraz e, Chrystus, Pan powiedział do Marii Małgorzaty Arakog, że trzeba zrobić 9 piątków miesiąca pod rząd, i wtedy ma, tam, tam jest tak ładnie to powiedziane, wtedy ma ta dusza. Jakoby zapewnione, że w następny piątek, po, po tym jak umrze, pierwszy piątek dostanie się do nieba. Czyli nie jest tak, że idzie bez czyśćca. A tam, właśnie, o, teraz mi się przypomniało, że tam są jakieś te modlitwy, że bez czyśca idą dusze. Ta, ta dusza, która to tam odmówi, bez czyśca idzie prosto do nieba. No, broń Boże, w to wierzyć. To już mówię z góry, w to nie wierzyć. W dziewięć piątków wierzyć, ale jak już coś pisze, że bez czyśćca idzie się do nieba, no to, to grubo, tam ktoś grubo po, po, po, poszedł, no. żeby nie mówić, że wypił grubo. Bo to, to, już, to już jest coś, coś ponad, po, po, ponad prawem. No. To już jest to, co mówią teraz ci, że czyśćca nie ma. To jest od nich tam po, po. Ktoś, ktoś, no, ktoś, to. to, to... Za wszystko, z, z, jakby to powiedzieć tak zdeformowane, bo może to są wszystko y, na, narzędzia, które pomagają, że tak powiem, y, zasłużyć. Znaczy może z, zasłużyć nie, ale zdobyć. Zdobyć, z, no oczywiście, ale to, to są, dobra, to są, ale te narzędzia my mamy, te narzędzia my mamy przecież, bo jeżeli ty umrzesz w własce uświęcającej powiedzmy taką sobie, no. Taką sprawę. Byłeś wczoraj u spowiedzi, na przykład ja byłem u spowiedzi, poszedłem do komunii rano i, bo, i za dwie godziny czy tam za godzinę nie zrobiłem żadnych grzechów, nie miałem żadnych grzechów na sumieniu, które by mnie obciążały. No i w ten sposób człowiek jest czysty i jeżeli był przy sakramentach no i coś mu się stało, umarł nagle, no oczywiście już tego sakramentu ostatniego nie dostał, bo, bo nie było jak, ale umarł nagle, ale był do komunii powiedzmy te dwie godziny temu, to tak jakby był przy tej ostatnim, ostatnim sakramencie po, pojednania, przy tym wiatyku. No to ta osoba idzie do czyśćca, ale już wie, że i zrobiła powiedzmy, nie zrobiła, bo to jest brzydkie słowo, że wypełniła ten, ten obowiązek tych dziewięciu, dziewięciu, dziewięciu piątków i dziewięciu sobot miesiąca, czy tam chyba tylko piątki, są i spowiedzi i komunii świętej, no że Motą pewność, bo to jest uznane, że Chrystus Pan weźmie ją do, do nieba na przyszły miesiąc, jeżeli tam istnieją miesiące, bo tutaj y, po ludzku myślimy teraz, bo tam nie istnieją żadne miesiące, żadne dni, żadne lata. To wszystko jest tylko na ludzki tutaj sposób myślenia. No, Maria Małgorzata Alakok również żyła na świecie, nie była aniołem, tylko mu, też to tłumaczyła po ludzku, co usłyszała, prawda? W ten sposób. Bo wieczność to nie jest godzina, to nie jest dzień, to nie jest tysiąc lat, tam jest wieczność. Trzeba rozgraniczyć kto. No to właśnie jest tak, że czasem trudno niektórym ludziom coś wytłumaczyć, jeżeli ktoś nie miał metafizyki, logiki lub, lub tej, lub filozofii, bo wieczność jest czymś innym, niż my sobie to uzmysławiamy tutaj zmysłami swoimi na ziemi, prawda? No to ale to, to znaczy wracamy do tego samego. Nie można sobie po prostu generalnie myśleć, że ja sobie tam odmówię te dziewięć modli. Tak, dokładnie. I dokładnie wytrwać dokładnie to jest dokładnie dlatego odchodzimy od tego myślenia myślenia magicznego bo to jest myślenie magią że mam my pytanie. tak a jeśli na przykład, e, jeśli to ma być forma wynagradzająca przykładowo, nie, nie chodzi o zbawienie, tylko mm -hmm. chodzi o zadośćuczynienie przykładowo, e, to, to wtedy chyba ma sens. Prawda? No tak, oczywiście, że to ma sens, no bo my Boga przebłaga, przebłagamy własnymi modlitwami. Tak jak mówi to jedna z, z prefacji, czy tam jedna z modlitw, nasze modlitwy Bogu nic nie dają. Bo Bóg jest pełen. Nasze modlitwy przyczyniają się jedynie za nami lub za zmarłymi. I to trzeba sobie uświadomić. Bo my, że modlimy się do Boga, Bóg nie jest bóstwem antycznym, że On potrzebuje naszej modlitwy, bo On się wzmacnia. Nie. To jest bzdura. Bóg nic nie potrzebuje od człowieka. Jest pełen. My się modlimy dla naszego samego zbawienia, dla naszego usprawiedliwienia, dla naszej jakoby odkupienia winy własnej, czy też duszczyścowych. To trzeba zrozumieć. Bo to jest, to jest przede wszystkim główne. Chrystus Pan nic od nas, no... On przyszedł nas zbawić. Umarł za nas. A my teraz swoimi modlitwami przebłagamy Boga za nasze życie, za nasze grzechy, za nasze, za nasze złe uczynki, wy, które popełniliśmy, prawda? I odwiedź. Tak jak przykład zależy od i, i intencji. Jeśli my na przykład zdejdziemy modlitwę jakoś przechodząc, e, i na przykład w obietnicach jest mowa o wynagrodzeniu, to jest y, y, y, ok, bo to rozwija nas. Y, tak, ona, i... ona ta, ta, ta modlitwa po prostu I, tak. przyczynia się za nami, no tyle. Tak, a jeśli jest w obietnicach za tej modlitwy czy nowelnej jakiejś, prawda? Tak. Jest takie, co, że będziemy zbawieni albo y, od razu, albo kogoś zbawimy, mm. e, prawda? To znaczy, że to, to takie, takie, takie coś jest błędne już po prostu. No jeżeli ty myślisz, no ja się teraz pomodlę, no to tak, takie błędne jest koło, tak jak teraz była ta oktawa, o, o. oktawa do wszystkich świętych, prawda? I też tam było, że, że można wy, wy, wy, wyciągnąć duszę z czyśćca, prawda? Jeżeli ty chodziłeś z intencją, że chcesz te dusze z czyśćca wybawić i modliłeś się szczerze, to wybawisz te dusze. Ale jeżeli Ty teraz będziesz na siłę chodził i mówił, no wybawię te dusze, no może jedno, może dwie, to dzisiaj pójdę, a jutro nie pójdę. No i takie to jest wszystko no rozmamłane. No, ty tam, to, ta modlitwa musi być szczera, no to po prostu wynikać z Ciebie, prawda? Ta intencja musi być szczera, nie taka, a no, bo trzeba. Prawda? No czyli wracamy do tego, że to nie może być życzenie jakieś magiczne, no, tylko po prostu... No tak, no, to, to no i ten, nas... ten cały ten cały, ten cały, cały temat dzisiejszy właśnie tak biorę te, te, te pytania, żeby się one jedno, drugie związało, żeby było odpowiedź. No, no i to znowu, znowu wracamy do punktu wyjścia, że no to życzeniowe myślenie moje, że, że ja teraz, pomodlę się tą koronką do miłosierdzia Bożego i Bóg mnie zbawi, jest życzeniem Twoim, ale nie jest modlitwą. Życzeniowe, magiczne myślenie. Prawda? W ten sposób. I tak, mo i tak można, i tak można, można. Tak? No, pamiętam to, bo dziennikarz przeczytałem kiedyś, Ta. i tam był, był taki fragment jeden, że e, w godzinie śmierci, jak się pogodzimy właśnie przez zmarłym e, tą e, koronką to będą specjalne łaski, że tak powiem. To mi tak dało, dało e, znak e, zapytania, prawda, że akurat tą koronką i akurat w... w a ty, czemu, nie, w a czemu nie, a nie czemu w tak. tej godzinie śmierci Ojcze Nasz, którą nauczył nas Chrystus Pan? Dokładnie. Do, do, do, do, dokładnie o to mi chodzi. I że... teraz, teraz mogę wejść już na następne... Teraz już mogę wejść na następne pytanie. To już będzie siódme, ósme, bo już jesteśmy tu, a, mo, a, ładnie, a ładnie to się nam składa tam któreś było, to jedno z pytań, to później go pominiemy już w następnym, o różańcu części światła. I teraz, samiście odpowiedzieli sobie na to pytanie, bo ktoś mi to powiedział, jak to tam jest. No Matka Boża objawiła się dzieciom w Fatimie, powiedzmy. To teraz taki przykład do każdego. I co mówi Matka Boża? Nie objawio tam nowego różańca, Mimo, że nadchodzą dwie wielkie wojny, Wie, nadchodzi znowu wielka wojna, prawda? I to druga światowa później przyjdzie. I Matka Boża nie mówi tam, módlcie się teraz nowym różańcem światła. Bo wiemy dobrze, że różaniec pochodzi od Najświętszej Marii Panny, został objawiony świętemu Dominikowi, nie? I wiedzą wszyscy to. I zostały mu objawione te trzy tajemnice. Po pierwsze, czemu tysiąc lat Matka Boża czekała na tą nową tajemnicę? Szczęść Boże wszystko. Szczęść Boże. Czemu Matka Boża czekała tysiąc lat na nową tajemnicę? I teraz, czemu Matka Boża znowu jej nie powiedziała w Fatimie, jeżeli takie to było? A utwierdziło to, no nie wiem skąd się wzięła ta, ta, piąta, ta czwarta tajemnica, prawda? Taki to jest troszeczkę jakby wyłom, że tutaj nie ma żadnego potwierdzenia z nieba tej, tej, tej tajemnicy. Tutaj potwierdzamy tutaj na siłę miłosierdzie i dajemy znowu jakiś wymysł sobie, no bo nigdzie nie jest to, że było to objawione tu czy tam, że Matka Boża sobie życzy, czy tam Bóg Wszechmogący sobie życzy, żeby modlić się o swoje zbawienie różańce częścią światła. Mi... Przede wszystkim, bo wtedy byłem w seminarium jeszcze w Krakowie, przede wszystkim rzuciło się to na oczy światła, czyli iluminaci. To się mi przede wszystkim rzuciło. Iluminaci przecież wszyscy wiedzą, co to jest. Nie będę tu tego tłumaczył, bo temat musiałby się nie skończyć dzisiaj. I którzy i jakie osoby miały, e, powiedzmy, do tego w cudzysłowie, tej następnej części w, na nią wpływ. Prawda? Bo już samym, samym tego nie, to już nie trzeba więcej tutaj o różańcu tej części nowej nie ma, nie, ma, nie ma co więcej tłumaczyć. Po prostu tysiąc lat temu, czemu od razu Matka Boża nie dała tego różańca? Świętemu Dominikowi? I... Drugie pytanie, podważające ten cały różaniec, ten, nie różaniec, tylko tą nową część. Dlaczego Matka Boża nie nauczyła dzieci Fatimie modlić się na tym różańcu? Chociaż przekazywała głębokie tajemnice tym dzieciom. Ale kto to wymyślił, tą część światła? Kiedy ona została? No za Wojtyły. No papież, bo Wojtyła to dał tego... Dlatego tutaj mówię, żeby, no, y, y, y, ja wiem, że jestem dosyć ciężki człowiek, bo ja tak spoglądam wszystko z góry, no, ale tak trzeba spoglądać. Trzeba brać to nie tam, że coś było, a to y, y, przyjmiemy to, bo to na, na to. No nie, no, trzeba się zapytać trochę wcześniej i trochę później. Po prostu, no, jeżeli ktoś mnie pyta, czemu y, nie odmawiam, bo ja mówię, no, a czemu Matka Boża tego nie podała tysiąc lat temu? A czemu? albo drugie, no w, m, przepraszam, że ja tutaj tak wulgarnie które mówię o Matce Bożej, no ale tu Matka Boża na pewno się z tym tutaj ze mną w cudzysłowiu zgodzi, no, że ja tutaj chcę to wytłumaczyć jak najbardziej jasno. No to trochę jakby, jakby to wtedy Matka Boża w sposób niedoskonały przekazała, tak by nie pełno. Nie chcę tego powiedzieć. No, także tysiąc lat temu się w cudzysłowiu pomyliła i sto lat temu również się pomyliła, prawda? A to nie było przez żadne objawienie, czy... Nie, nie było przez żadne objawienie, nie. Tak, to papier poprawiać masz No nie chcę już, już tego, już nie chcę ten, na ten temat znowu wchodzić, bo to jest dosyć grube. no papier... Papież był mistykiem i on też rozmawiał z Matką Bożą, no i tam jemu akurat przekazało, bo był na to czas na tą tajemnicę wtedy i to jest cała tajemnica, i dlatego się nazywa tajemnica. Nie wiemy, nie wiemy i się nie dowiemy. Nie? No właśnie, o, dla, no dlatego ja też, no, no nie wiem, no bo to nie jest powiedziane, że, że tam nikt tego nie ogłosił, że się mu objawiła Matka Boża. Czemu to jest ukryte? To jest pytanie teraz znowu, drugie, prawda? Jeżeli tak by miało zajść z drugiej strony jest taka myśl, no przykładowo tak na chłopski rozum, jak coś działa to czemu to się próbuje u, u, udoskonalać, jakby dorabiać piąte czy szóste koło do do wozów, tam, no no no niestety prawda? no nie chcę wchodzić na ten temat, bo nie chcę się z nikim wykłócać o to no tylko daję, no po prostu takie no, takie do domyślenia coś, no nie, nie chcę tu udoskonalać mówić udoskonalać można, tylko już nie przekręcać no no no, no no no to zespół. jest, a tutaj a tutaj w pewien sposób zostało coś dołożone, no i to tak już i to jest. Ale, ale to Piotrek w ten sposób już jest właśnie przekwęcanie, bo tutaj zostało to objawi objawione przez samą Matkę Bożą, a tu, tak jak ksiądz mówił przed chwilą, nie wiadomo skąd się to wzięło. No właśnie, gdyby to było jakoś potwierdzone, gdyby to było ogłoszone, prawda Piotrek, tutaj nie chcę do nikogo atakować, ale żeby było ogłoszone, to objawiła się Matka Boża tym Wojtyle i powiedziała, że trzeba się modlić takie różanie. Dobra, super. Ale nikt tego nie powie, bo tak nie było. Nie można ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. No właśnie. A jeżeli czegoś nie można potwierdzić, że to jest z nieba, no to ciężko mi przyjmować mi jako osobie, no przed chwilą mówiłem, Homo fides sapiens, jako człowiek wierzący, myślący. Bo oczywiście mówi się, że, że myślący są ludzie, no ale czy oni są wierzący, to też trzeba się zastanowić, bo to wiara wierze nie jest równa, a wiara musi zada dawać, zadawać pytania w pewnych kwestiach. Nie mówię, że trzeba wszystko negować, jak to robią niektórzy, którzy byli w kościele, ale trzeba po prostu zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Już nie mówię, że teraz trzeba wszystko podważać i, i wszystko źle, wszystko jest B, ale po prostu zadać pytania. Ja zadałem te pytania i też no, pewne konsekwencje musiałem tego ponieść, no bo mi w pierwszej myśli, jak to zostało ogłoszone, to chyba było w 2002 czy 2001, o, tym nowym, o, tym, o tej nowej tajemnicy, no to zaraz mi się przypomniało, że to są ci, ci iluminaci, bo oni też się zajmują światłem. Przysiędza, ale chyba na pewno można powiedzieć, że to e, e, bez tej ostatniej światła nie jest gorszy jakiś jakiś. Prawda, czy jakiś no tutaj teraz gorszy. nie chcę mówić, że są gorszy czy lepszy. Tego nie będę mówił, ale tylko daję. E... Może inaczej dał pytanie. Przeciwca, e, zmawianie bez osta ostatniej tajem światła, e, bez, bez ostatnich światła. To już jest, jest... ale to. No, oczywiście. I to trzeba by było znowu przeczytać, kto przeczytał, bo to był wtedy taki ten. Ten list o tym różańcu i tam to jest napisane również, co teraz powiedziałeś, jeżeli ktoś tego nie odmawia albo nie chce odmawiać, nic się nie dzieje. Tak, bo to była propozycja. Dokładnie, to jest propozycja, bo nikt nie może, do, do, dokładnie trzeba, trzeba wejść w strukturę całego, to jest propozycja, to nie jest jako zniebios. Z i jeżeli to nie jest z niebios, to jest tylko propozycja. No, a on ja, to, no, ja mówię, no, żeby każdy odmówił już te trzy części Różańca na dzień, to już chwała Ci za to. Jeszcze do tego, jeszcze Przeświętom i jeszcze do tego Brewiarz się muszę pomodlić, i to, no to mi to absolutnie by już przekroczyło moje, no, no, no, moje twórstwo modlitewne, tak powiedzmy, no. Bo to nie niestety, ale no, tak jak to mówiłem, no, nie ma co ciężarów na ludzi nakładać, którzy później tak jest, że, że matka jeździ od kaplicy, czy tam do kaplicy, bo też takich ludzi znam, nie chcę tutaj nikogo, broń Boże, potępiać, ani... ani... Ani, ani obczerniać ani piętnować, no ale też nie może być że dzieci zaniedbane w domu obiadu nie ma, mąż przyjedzie z roboty a kobiety nie ma, czy też mąż jeździ gdzieś tu, tam, tu, tam, tu nie przyniesie pieniędzy do domu, tylko no, gdzieś w cudzysłowie się smyko że tak brzydko powiem, prawda trzeba wszystko wyważyć życie chrześcijanina, życie w twoim stanie jeden jest księdzem, drugi jest mężem, trzeci jest żoną i te swoje obowiązki w modlitwie, w pracy domowej, w pracach, w pracy normalnej trzeba wykonywać i tak po prostu jest, ja tu nie mówię teraz nie zmieniać świata, że, że będzie inaczej ustanowiony ale no po prostu wykonywać swoje obowiązki, modlić się ile człowiek da rady i co da rady, ale nie robić tego znowu jakoś no ponad wszelką miarę czy ponad wszelką siłę bo w pewnym momencie przyjdzie wypalenie i ten człowiek tak jak są ci księża, w cudzysłowie, na TikToku, którzy odeszli z kapłaństwa. Oni myśleli no, w pewnym momencie, że no, oni się wypalili i teraz szukają innych drugi. Wypalili się. Bo trzeba się zapytać, czemu on odszedł. Tam nikt nie mówi, czemu odszedł. To on powie, że znalazł Boga, że trzeba Biblię czytać. No, trochę taki, jakby to powiedzieć, słab, słabiutki argument ludzki. Bo w każdym wypadku, teraz mogę znowu powiedzieć, z naszej decyzji tutaj w Zbiersko odeszło znowu dwóch księży. I pytam się tego księdza jednego, ale czemu tak się dzieje? A się wypalili. Ktoś, kto jest po trzech latach poświęceniach, się wypalił? Ktoś taki się wypalił? Że sześć lat chodził do seminarium, a trzy lata był księdzem i się już wypalił? No trochę mi to jest... No trochę mnie to zastanawia, co się to dzieje. No, no po prostu widzą, młodzi TikToka czytają, tacy niektórzy są tam, w cudzysłowie analfabeci duchowi, którzy tam coś poczytali, coś prze, przepolizali i, i, i myślą, że, że, że będą strugać wielkich teologów, wielkich biblistów. A, a jakbyś mu zadał pytanie z tego, czy z tamtego, z jakiego, powiedzmy, z jakiego... Ach. Momencik, z jakiego tłumaczenia korzysta Biblii Świętej? No, no ci powiem tam, że brytyjskiego i, i, tego, i, tego, i tego wszystkiego z tych przekładów, które są w ogóle nie, nie kościelne, niedogmatyczne, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie odczytane po, po katolicku, czy no po prostu jakieś tam protestanckie, gdzie są przecinki pozmieniane, gdzie jest wszystko wywrócone do góry, słowa są zmienione, bo są na, na dzisiejszą modłę. Przedstawione I w ten sposób ci ludzie, ci tych ludzi ten szatan wyrywał po, po kolei tego czy tamtego, a najbardziej wyrywał tych, którzy by chcieli coś dobrego zrobić. No. Bo ile mogliby zrobić tacy ludzie, którzy na tym TikToku są, a głoszą te, te, te bzdury, prawda? Gdyby oni dostali jakby to, ile oni by mogli zrobić do kościoła dla samego Boga, dla samego Chrystusa. No ale to trzeba, to trzeba też mądrości przełożonych, mądrości biskupów, mądrości księży, którzy by potrafili z tymi ludźmi rozmawiać, po, po, pokazać im, że mogą działać w Kościele w inny sposób, prawda? No i też my tak samo, my tak samo działamy. Wom się troszeczkę może wydaje, a że modlimy się tam jedną dziesiątkę różańca codziennie tam wieczorem o tej 22, czy tej czasem tutaj rozmawiamy na, na, tych, na tych naszych tutaj rozmowach, czy pytaniach i odpowiedziach, ale to jest wszystko ku dobru naszemu, bo tu otwierają się nam horyzonty na wiarę, Nasza wiara się pogłębia, bo również ja się pogłębią w tej wierze, bo widzę jak wszyscy się tam, wszyscy którzy uczestniczą, oczywiście ci którzy nie uczestniczą to nie mówię do nich, ale wszyscy co uczestniczą, no uczą się, chcą, ten ojczy nasz się pomodlić, to zdrować Mario po łacinie, no to są piękne rzeczy, no gdyby to tak było w szkołach pomyślmy sobie szczerze, co by szkodziło, żeby ta msza była po łacinie. Te dzieci by się przez tych 8 lat tej mszy na pamięć nauczyli, na tej jednej lekcji religii, po łacinie wszystkiego. Czy tam w dwóch lekcjach religii, bo są dwóch, dwie lekcje religii w szkole. Co by to było złego, żeby tam tych dzieci nauczyć katechizmu, mszy świętej i paru, paru pieśni, czy tam jednej pieśni, czy dwóch łacińskich do końca życia by to zapamiętali. Tylko wiemy, kogo działanie jest w świecie, kogo działanie nastało w Kościele i, i, i, i, i w którym kierunku to wszystko zmierza. Tak to, tak to wygląda oczywiście. No, trudne to jest, ciężkie to jest, no, ale, ale w ten sposób, dlatego też mówię o tym różańcu, trzeba zadać sobie pytanie. Jeżeli przed wielką wojną Albo w czasie Wielkiej Wojny Matka Boża nie powiedziała to dzieciom w Fatymie, a przecież mogła, bo powiedziała im wielkie rzeczy. Przecież im powiedziała, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, to nastanie jeszcze większa wojna i jeszcze więcej ludzi zginie. A przecież mogła, mogła oczywiście, tutaj mówię, jeżeli by chciała, jeżeli, jeżeli by to było... Powiedzieć, nie chcę tu podważać na fakcie, że, że tutaj jest jeszcze... Módlcie się jeszcze jedną tajemnicą, a może uratujecie świat, a uczcie tego ludzi, prawda? Ten, w ten sposób. Tutaj e, Maria Alakog mówiła, żeby ustanowić święto w Kościele, nie? Serca Jezusowego po oktawie Bożego Ciała i spełniono tą, tą prośbę Chrystusa. Tak to wygląda. Tyle na dzisiaj bym miał do powiedzenia. Jeszcze jakieś pytania? Cisza. Czyli może takie podsumowanie, że musimy dużo studiować, prawda? Dużo czytać, no dużo myśleć... czytać. Dużo czytać, dużo czytać. No to nawet nad tym, nad tym, że nie wszystko, co jest złoto... Co się ale... świeci, no. I, i, i, i, to jest złoto, mogę no, powiedzieć. Tak no po właśnie, nie wszystko, co się świeci, jest tym złotem, tak. To, to, to, tak, prawda. Bo, bo <grym> to tak o konkluzja, no. A jak, a jak to? Wszystko to słyszymy się dopiero znowu za godzinę. No i godzina, nam no, przeminęła. Ty, ludzie. A to jest nagrywane, prawda? No, tak, tak, a... będzie to będzie to tam puszczone chyba. Dobrze. Także tak, tam od to, początku będzie można... To, no. no i dobrze, że to tak żeśmy wymyśli, żeby to było nagrywane, bo właśnie ktoś dojdzie, to chce też całe, to tak, odsłuchać. Tak, no. tak, tak, tak. Nie wiem, czy wcześniej była jest mowa o tym, o tych modlitwach, co, jak się odmówi, to, to ileś tam dusz to w czyścu zostanie tam, prawda, wolność, czy uwolniony to se, To ten Marcin wysłał mi. To też, to też, to też o tym, to też, to też właśnie, to też, no, no żeby to nie było takie magiczne, no, że ja teraz się, mam czas opowiedzmy powiedzmy 10 minut, bla bla, bla, bla, bla, tak brzydko teraz mówię, ale no, bla, bla, bla, bla, bla odklepię tą modlitwę, no już myślę sobie, że będzie 10, no, no raczej... Rozumiemy o co chodzi. Tak Raczej takie odklepywanie modlitw też jest, no, lepiej się dzisiaj powiedzmy tam skupić na modlitwie i to ozdrować, Mario, powiedzieć po polsku, niż go odklepać po łacinie, a odklepać, nie, prawda, że to tak, żeby to było w tym sercu ta modlitwa. Ja wiem, że to czasem trudno jest niekomu zrozumieć, ale to z czasem, jeżeli się ktoś modli i czasem się modli własnymi słowami, czasem się modli tymi modlitwami, to dojdzie sam do tej modlitwy. To jest to Pan Bóg go tam poprowadzi to z tym nie ma najmniejszego problemu że... i nie trzymać się czasem jak się modlisz ten, tą litanię, czy tam jakąś inną modlitwę kościelną, co tam się każdy modli we własnym zakresie no to, to to żeby to czasem jakby przystanąć przy tej jednej przy tym jednym wezwaniu litanii na przykład pomyśleć co tam pisze wieżo Dawidowa Pomyśleć, co to mogło znaczyć, albo domie Złoty, cóż to mogło znaczyć, prawda? Albo tam, teraz mi przychodzą tam królowo patriarchów, no i pomyśleć samo o jakimś patriarze Starego Testamentu, o Mojżeszu, o Eliaszu, o, o Elizeuszu, no i tak, tak, tak, żeby to modlitwę, żeby to nie było suche wyklepywanie modlitw. Oczywiście, jeżeli jest to kościelna modlitwa i jest ona zatwierdzona przez Kościół, to nawet to suche modlenie się przynosi w cudzysłowie efekt, przynosi łaskę. Ale jeżeli to jest jeszcze przemyślana modlitwa, to tym bardziej przynosi to dla nas pożytek. Bo ty człowieku, każdy ja, czy kto inny, zaczynasz myśleć na tej modlitwie. Ta, ta spójność z Bogiem jest jeszcze bardziej głębsza. Tyle. Rócięca, a, tak na końcu pytanie odnośnie Różańca. Tak? Ale tutaj, jeśli chodzi o Różańca, odmawianie jakichś trawstek skupienie się jako tak odmawienie tak na sucho, że tak powiem do tak. Litwy, zrobić Marię i tak dalej tak. czy po łacinie, czy, czy po polsku Mo, i, i, i można tak, bo, bo rozważamy, myślimy tak. się na przykład na tak? to jest co innego tak, to jest, tak. Innego, tak, tak, to jest, tak. jest co innego, dokładnie tak dokładnie. Tak. dlatego te do depo, dopowiedzenia tam czasem robię po łacinie ja, nie wiem, ja wiem, że nie wszyscy je rozumieją, nie wszyscy to tam kodują, jakie tam a dzisiaj powinno być dzisiaj jest chwalebna a wczoraj był, nie co dzisiaj jest? Środa. To dzisiaj jest chwalebna, prawda? Wczoraj była bolesna, a dzisiaj chwalebna, no to na przykład, że któregoś ty, o, któryś ty o panie za nas zmartwychwstał, któryś ty o panie na, e, Ducha Świętego nam zesłał, któryś ty o panie Matkę swoją wziął do nieba, no i takie one są, prawda? Że, że to przy każdej tym zdrowaś Mario człowiek się skupio na tym, tym, tym dopowiedzeniu, prawda? Postaram się dzisiaj powiedzieć, jak to będzie, bo też ja czasem biorę, że wszyscy wszystko wiedzą i mówię tak, no jadę z, w cudzysłowie z grubej rury i mówię już, no wszyscy wiedzą, wszyscy znają łacinę, to co tam będę tłumaczył, a okazuje się, że tak też nie jest, nie wszyscy znają tak dobrze łacinę <śmiech> I, i, i to też trzeba będzie powiedzieć, jaka będzie ta... ta to dopowiedzenie, także postaram się bo to człowiek tak to jest, no człowiek to robi mechanicznie, bo człowiek wie, a drugi no nie wie no i później modlą się wszyscy, a nawet czasem nie wiedzą jaka to była ta, ta, ta, ta tajemnica no tak, ja jeszcze podam taką sprawę, a propos dopowiedzeń, to może ksiądz komentuje też bo ja się spotkałem też z takim odmawianiem że mówi się do powiedzenia po słowie Jezus mm -hmm. a ucina się w ogóle e, święta Mario prawda dalej e, i e, taka forma jest chyba zła, prawda? no raczej tak bo cało, cała modlitwa tam się zaczyna odzdrować Mario i w środku jest święta Mario Matko Boża. A, a, a, a mi chodzi o to, że na przykład spotkałem się no, w pewnych kręgach, że tak powiem, e, z tym, że e, nauczono nas... No nie, nie, nie, nie, nic nie ucinać, to jest cała modlitwa. E, tak, to ja już to właśnie, właśnie chcę, to, chcę to powiedzieć głośno, że to też dało, dało do, do myślenia mi i, i taki fakt, że po prostu no prowadzący opowiedział nam o tym, na, na czym to polega, a później po prostu powiedział też, że ucinamy tą część Święta Maria, prawda, i zaczynamy z, znowu od yy, Maria. trochę no Pierwszy, Pierwszy raz w życiu się z tym z Z A Święta Maria się mówi a Święta Maria, według tego, co, co mi ta osoba przekazała, to mówi się tylko po, na samym końcu, czyli po dziesiąt... Po, po y, dziesiątej to jest tak, jakby takie z, z, z, z, z, zamknięcie tego wszystkiego. No rozumiem. Nie? nie rozumiem, Rafał. Ja nie rozumiem, jak to. To, to jest... już. Już to wytłumaczę w prosty sposób. Zaczynamy zdrować Mario, prawda? Tak. Dochodzimy, dochodzimy do słowa Jerkuc, dopowiadamy do powiedzenie. Nie mówimy już... Y na przykład, do Marii, bo się do, dopowiado się, któryś to Pani na krzyżu umarł i później się mówi już nie Święta Maryjo, Matko Boże, a tylko, a tylko... Tylko na następne oczko w i o... mówimy... To już no naprawdę, jo? Fru. Jo już teraz, teraz mam już głowę kwadratową, no. A dopiero, a dopiero, <laughs> dopiero y o tym to powiada się święta obecnie. Co? to obecnie grubo, pojechali grubo no, <laughs> no jak żyje to też żyje, to jak żyje to pierwsze to słyszę się. także, także. No, nie będę wam mówił, w jakich to rzeczach, a w to no nie, nie mówić, to nie jest ważne tylko, że no jako ciekawostka to jest ciekawe właśnie jak, bo mi to dało do zastanowienia, jak można ucinać, tak, prawda, I, i, mówić, i po pierwsze dokładać coś, a z drugiej strony u, ucinać dużo, czyli to jest bardzo dużo, że tak powiem, modyfikacji takie. Prawda? No to już nie jest żadna modyfikacja, tu można sobie szczerze powiedzieć komuś ten różaniec nie pasował tam w tym kręgu. Cały, o, no i no, tyle. Zubożenie modlitwy Tak, no zubożu, to nie jest żadne zubożenie, to nie jest modlitwa. No to jeżeli coś się uci, no to, tym... to nie jest modlitwa, to jest takie seno. Moi, ojko no. nasz, to chleba naszego też nie mówmy, oj, później jest. coś rozumiem. pięć przykazach, ale To są, to widać, to widać, ja ty... ale to tylko... To tylko pokazuje, jak bardzo twórczy jest ten diabeł. No on to twórczy Dobrze jest. Dobrze widzi, że takie coś jest. W ogóle tak kombinują nieraz. Kurczy, no, to... nieświadomość. no nieświadomość, ale... tak. Powiem mam tylko jedno. To wszystko było przekazane od księdza. No tak, tak se przypuszczałem, że to nie jest tam od, od zwykłej osoby, bo nikt by na to nie wpadł. To było tam... Nie, nie dziwi mnie to nic. Tak? <laughs> Dobra, kończymy, bo żebyśmy nie weszli na inne tematy, ja się muszę jeszcze kąpać i pieska zabrać do domu. Także, także z Panem Bogiem do 22. Z Bogiem, dziękuję.